w którym Piątka, która stanowi takie długie podsumowanie bardzo długiego kreszenda, w którym nie miałaby ta Piątka być właśnie celem narracji przez długie, długie, no tutaj trzeba mówić sekundy, ale przez długą połaść tekstu muzycznego. Oni prowadzili super długą frazę z kreszendem, po czym nagle ta Piątka, która powinna być lądowaniem, była meno po to, żeby jeszcze prowadzić crescendo, ale to zupełnie mnie, wręcz mnie rozdrażniło, znowu. Znowuż, no to już nie, nie dobrze. zacząłem się bać trochę. Yy, ale to wciąż temat, sam początek absolutnie mm -hmm. urzekający. Natomiast w dwójce, tak jak mówię, początek mnie nie ujął, chociaż te drapieżne zerwania narracji były bardzo przekonujące, taką kubistycznie yy, pokazane, du duża randa i nagłe zrywy. Ale to w niuansach mi się podobało najbardziej. Na przykład właśnie to, co Marek też powiedział o piłmosco I wejście, i czas, i zmiana nastrojowości, i kolor Piumosso tego duetu, triole w altówce i, i piano w skrzywcach. Absolutnie magiczne. Jakby najwyższy wyraz czułości w muzyce. Piękne. Piątka była wynikiem tak jak to czuję, ale na przykład zupełnie nie było largamente pod koniec piątki. To prawda. I to, to prawda. są takie elementy, które Ciężko właściwie zważyć, chyba miło wszystko spośród tych dwóch, to nagranie numer dwa bardziej do mnie przemawia. Z którym chciałeś się pożegnać po pierwszej rundzie. No i to jest jakiś y, progres. A zatem dwa kolejne nagrania. Przed nami poproszę o interpretację numer trzy. Thank you. Terco, KonMoto, druga część pierwszego kwartetu smyczkowego Losza Janaczka w nagraniu numer 3 i pozostała czwórka. Pierwszy kwartet smyczkowy Losza Janaczka i część druga Skerco dwa kolejne wykonania czwórka przed chwilą wcześniej trójka Marcinie no ja mam do tej trójki słabość jakąś się ona najbardziej podoba. Podoba mi się charakterność zespołu. I to, o czym rozmawialiśmy zanim w ogóle zaczęliśmy słuchać, że Janaczek wymaga tego świata bardzo skontrastowanego, bardzo podkręconego tymi... Widać, że u nich te kurki z emocjami są do oporu niemalże przekręcone. I co ja tu napisałem, że świetne było to, że z tych krótkich skerc z tych szesnastek, z trzydziestu że wpadali w taki krzyk nawet, to z Forzato, to był taki dramatyczny okrzyk, który żaden do tej pory zespół tego nie zrobił, nie są, był Ja Nawet ciarka mi przyszła po plecach. I że nawet te wbrew pozorom liryczne fragmenty, cały czas ja czułem, że pod skórą tam coś jest niedobrego. Myślę, że przeczytali to <śmiech> Czytali Nie, to ustoja, to wiemy Tu się, się, się śmiał oczywiście, bo pewnie wszyscy przeczytali to sobie. Chodzi mi o, o coś takiego, że cały czas czułem niepokój Mimo tego, że to niby jest żart, że to jest taki żart z zaciśniętymi zębami Co do numeru cztery, no to oni tak bardzo melodyjnie Tak znajduje to nagranie, bardzo melodycznie podchodzili do rzeczy, które ja czuję to zupełnie inaczej, ale słuchałem tego pięknie. Mi się bardzo podobał. Wspaniała wiolonczela w ogóle tam wyszła z takim tematem przed piątką. E, takim głębokim brzmieniem. Natomiast, y, nie wiem, no ja krótko. Po prostu jako całość oczywiście to nie jest to, że nie podobało mi mhm. się. Pięknie grają. Pięknie. Tylko jakby trójka bardziej. Dobrze. Pięknie grają. Marku. Trójka mam wrażenie, że łączy w sobie te dwie skrajności, które się tutaj gdzieś na przestrzeni tych wykonań pojawiają, czyli takie nazwijmy to klasyczne podejście do kompozycji, jednocześnie z eksponowaniem tych napięć i tych ścierających się emocji. I mam wrażenie, że oni tutaj w tej drugiej części robią to doskonale, bo ten początek jest taki kostyczny, taki neurotyczny, taki, taki w ogóle jakbyśmy wysypywali worek kości po prostu, a jednocześnie fenomenalnie pokazują wszelkiego rodzaju napięcia harmoniczne te w, w konkluzjach tych fraz. Jakby te akordy w sensie takim ciężaru harmonicznego mają niesamowity sens jakby i to jest bardzo fajne. Piękne, takie oniryczne piłmosso. W zasadzie uznałbym to wykonanie za doskonałe, poza tym, że zaczęli zwalniać przed szóstką, co odebrało jakby waloru tego largamenta w tym ostatnim takcie, ale poza tym naprawdę bardzo doskonała koncepcja. Czwórka, bardzo podobają mi się te kolorystyczne umiejętności wykonawców, ale jest w tym coś takiego niedosyć jakby, że chciałoby się trochę więcej i to co wniosła trójka, tego na pewno wykonawcom spod numeru cztery nie starczyło. Wajtku, co ty na to? Mi ogólnie ta para podobała się mniej niż jedynka i dwójka. I spośród tej pary ostatnie nagranie było dla mnie najmniej angażujące. I nawet próbowałem zrozumieć czemu, ale szczerze mówiąc nie wiem. Po prostu, tak jak Marcin mówi, to jest profesjonalne, piękne granie. Każde spośród tych y, wykonów. Może poniekąd jest tak, że każde kolejne przesłuchanie wymaga naszej większej mobilizacji i trudno jest naszą uwagę przykuć. Natomiast tak, w czwartym nagraniu miałem takie momenty przestoju emocjonalnego, ale jednocześnie było to bardzo porządne granie. Trzecie właściwie w całości mnie przekonuje i wszystko mi się w nim względnie podoba. Natomiast yy, nie rozumiałem czemu pojawiały się całe długie motywy sensa vibratum. znaczy One były tak nagle nieoczekiwanie jałowe, czego ja w kontekście emocjonalności tego dzieła nie, nie pojmuję. W sensie dla mnie to jest taki zbyt czarno-biały zabieg, żeby czymś go uzasadnić. Tym bardziej, że to nie był raz, tylko tam kilkokrotnie się pojawiał ten, ten kolor, więc trochę jakby w oderwaniu od takiej naturalnej ludzkiej emocjonalności, która zawsze, jakieś tam drżenie i bicia serca w niej nie jest. Dla mnie to było obce. Natomiast generalnie dużo bardziej byłem zaangażowany słuchanie poprzedniej pary nagrań. Mm -hmm. Kończymy rundę drugą. Żegnamy jedno nagranie. Które? Nagranie numer cztery. Marek cztery. Marcin? Ja Miałem dylemat. Dwa albo cztery. Mm -hmm. I co mam zrobić? Możesz poczekać na przykład co powie Wojtek. Nie, to tak nie chcę, poprosić żeby... no, wtedy jeszcze gorzej będzie. <grafy> no, to mów. Chyba, chyba numer dwa. Mm -hmm. No to Wojtek zdecyduje. No, lubię takie sytuacje. <grafy> <grafy> chyba, że zagłosuję na jedynkę albo trochę. <grafy> nie, zagłosuję na numer cztery. Mm -hmm. Rezygnujemy z czwórki. Z tego romantycznego nagrania, tak? Cisza pełna napięcia. Jacek się zafrasował, także odrzuciliśmy jakichś murowanych naprawdę faworytów. Jezu, ja już jestem spokojny, naprawdę. W 401 trybunale. <grym> nie nie jedno widziałem. Któż ukrywał się pod czwórką? Rok 2019. Filharmonia Luksemburska wytwórnia Alfa, rok 2019. No to może tak, zacznijmy od Wielonczeli. Antoine Redelein na altówce Krzysztof Korzalski, na skrzypcach Aksel Sacher i Korina Belcia. Belcia Quartet. No to było i, właśnie dziękuję. to liryczne brzmienie. Tak, i widać właśnie dokładnie tak e, chcieli interpretować ten. No. Chcieli U... i nagrali. Tak jest. To była nasza czwórka, Belgia Quartet, yy, nagranie z 2019 roku, Alfa, rok 2019. Jesteśmy w rundzie trzeciej, część trzecia w trzech interpretacjach. Poproszę o nagranie numer jeden. Trzecia część pierwszego kwartetu smyczkowego Losza Janaczka w naszym nagraniu numer jeden i słuchamy dwójki. Trzecia część pierwszego kwartetu smyczkowego Leosza Janaczka w naszym nagraniu numer dwa i słuchamy jeszcze interpretacji numer trzy. Con moto vivo andante. Trzecia część pierwszego kwartetu smyczkowego. Sonata krojcerowska, Laosza Janaczka. Trójka zagrała nam przed chwilą, wcześniej dwójka i jedynka. Panowie, co Wy na to, Marku? poruszająca jest w ogóle ta część, to jest niesamowite. No, Janaczek był takim montażystą stanów emocjonalnych w tej części, że to jest yy, znaczy ten zgiełk emocjonalny, który się tutaj rozgrywa i ta porywczość yy, na wskroś z liryką i w ogóle to jest coś nieprawdopodobnego. Naprawdę jestem jakby głęboko przejęty samą warstwą muzyczną. A wykonaniom też no, nic nie brakowało naprawdę. No i mamy nawiązanie do Krejcerowskiej w tej Tak, momencie. Tak, tak, tak, tak. I nie ukrywam, że ta część jest naprawdę przejmująca i ten ten zamysł kompozytora, w którym gdzieś pod koniec tej trzeciej części te instrumenty ze sobą gadają, po prostu tam wymieniają neurotycznie jakieś myśli, jest nieprawdopodobny. No ale wracamy jakby do oceniania. No trójka jest bezkonkurencyjna moim zdaniem. Jakby to w jaki sposób ona buduje jakby napięcie całej części, nie skupiając się zupełnie na poszczególnych jakby elementach, tylko i wyłącznie dla jakiegoś taniego poklasku, tylko w sposób bardzo precyzyjny planuje jakby nastrój tych wszystkich motywów w zasadzie cały czas, pomimo tego, że są, są to zmienne nastroje, cały czas mamy jednak poczucie takiego narastania, że to ta presja rośnie i ta konkluzja w szóstce naprawdę to, jaką, jaki wyraz retoryczny ma to Andante, jest no, paleta barw i nastrojów. No, jestem absolutnie zbudowany tą interpretacją. Dwójka jakby zaczyna się w podobnym nastroju. Tutaj może troszkę właśnie zabrakło takiej odwagi na to, żeby przekraczać pewne bariery. Czasem wydaje się, że właśnie w niektórych elementach gdzieś tam ta przesada jakby została stłumiona pewnym takim zachowaniem pozorów tylko i wyłącznie. Jedynka w tym wszystkim jawi się jakby szukająca trochę w takiej własnej drogi, ale nie wiem czy to jest właściwa droga, bo y, część zaczyna się bardzo wolno. Potem te wszystkie szesnastki są już tak szkliste i tak przerysowane. Oczywiście w, pie w pierwszym momencie one zaskakują i są wielkim szokiem estetycznym, ale potem wydaje się, że one uwierają w tej narracji. Całkiem niezła szóstka taka to z oddali jakby, no ale wydaje mi się, że trójka tutaj jakby deklasuje kolegów. Wojtko. A mnie absolutnie porwało wykonanie numer jeden. W pierwszym momencie, aż się tutaj z Marcinem uśmiechnęliśmy do siebie, co się wydarzyło w tych pierwszych trzydziestodwójkach drugiej skrzypiec i To absolutny szok. Zamierzony i myślę, że świetna egzekucja. Według mnie wspaniałe kontrasty i taka gra po prostu oszałamiająca w tych ruchliwych fragmentach. Ta kulminacja, która jest tak bardzo technicznie dla kwartetu bardzo trudna, zbudowana na przesunięciach, na grze oktawowej. Mówię teraz o trójce wiwacze. Tutaj w ogóle na granicy słyszalności, ale też na granicy w ogóle jakby możliwości komunikacyjnych mam wrażenie wewnątrz zespołu. Ale mnie to przekonuje, znaczy coś tak wymyka w ogóle jak, jak to zrobić, żeby tak zabrzmiało. I uważam, że akurat w kontekście tego miejsca i tej części ma to... Takie unikalne znaczenie, wartość. Żałowałem bardzo numeru ósmego. To jest duet skrzypcowy. Mm -hmm. Nagle jakaś taka stagnacja, nie ma tego molto i jakiejś takiej ulgi, która, która powinna w tym momencie przyjść. Właśnie po tym takim niewygodnym dialogu skrzypiec i wyłączeli tuż przed. To w ogóle jest miejsce też karkołomne i na granicy w, w, w możliwości wykonawczych instrumentu. Także jedynka naprawdę mnie uwiodła. W dwójce to zestawienie dla mnie było, oni mieli wyjściowe tempo, moto z kolei bardzo płynne i dla mnie pozbawione było to tego smutku, chociaż podejrzewam, że byli bliżej zapisu partyturowego. I tu to taki typowy jakiś spór i, i, i pytanie jakby kto, kto miał rację? Czy metronom, czy, czy nasza ludzka emocjonalność i co wolałby Janaczek? Też ten numer ósmy. Z kolei bardzo szybki i nieprzynoszący tej zmiany w nastrojowości. Jakoś generalnie to drugie wykonanie mnie najmniej zajęło, a trzecie również bardzo mi się podobało. Były piękne kolory. Było piękne takie zerwanie kulminacji przed numerem szóstym z takim zaśpiewem, skrzypiec tam do wysokiego rejestru. Bardzo głęboka taka retoryka. Też to podsumowanie w numerze ósmym, o którym mówię w przypadku wszystkich tych interpretacji, tutaj mnie najbardziej urzekło. Była słodycz, ale jednocześnie był też kierunek wypowiedzi muzycznej. Napisałem jednocześnie, że całe nagranie nie jest wolne od małych, takich delikatnych problemów wykonawczych. W sensie ono nie jest sterylne i nie jest wolne od takich malutkich usterek co przy takim naszym niecodziennym dzisiaj spotkaniu gdzieś tam odnotowuje. Ale na pewno jest to piękne nagranie i bardzo taki dojmujący smutek bije z ostatnich dźwięków tej części w tym wykonaniu. A co zapisał Marcin? W ogóle pisałem sporo, jak na mnie. Na tej samej kartce, małej. <laughs> ja mógłbym dokładnie, prawie dokładnie powtórzyć to, co Wojtek. Ale innymi słowami, dobrze? Dobrze. Mhm. Bo jaka jest ta część? Dla mnie ona jest, to jest taki skrajny już żal połączony z beznadzieją już taką. Tak się ta część kończy w sumie. Że, że jak dla mnie, to w ogóle tam nie musiało być już czwartej części też. Czasami sobie tak myślą. I to właśnie jak sobie spojrzeliśmy się na siebie, bo to było niesamowite mnie, po ja się aż przestraszyłem i to było wspaniałe. I to są właśnie te granice, które mm -hmm. lubię, jak muzycy czasami przekraczają dla jakiegoś efektu. I to jest nawet aż filmowe, już nawet nie teatralne. Najbardziej mnie urzekły pierwszy i trzeci kwartet i mam wrażenie, że opowiadali dokładnie tę samą historię. Ja tam akurat nie zwróciłem uwagi na jakieś tam techniczne sprawy w, związane z trzecim natomiast czułem, że są bardzo podobne nawet miałem przez chwilę, jak zaczęli grać pierwsze to sobie pomyślałem, wow, po raz pierwszy mi się trzeci nie będzie tak podobać jak pierwszy mm -hmm. grali naprawdę fantastycznie i zapisałem sobie tutaj że ten koniec ich, to był w ogóle zjawisko to jak ten pierwszy skrzypek zakończył część, to dla mnie to ja po prostu no, aż się wzruszyłem te sonorystyczne, bo to już trzeba powiedzieć sonorystyczne przerywniki wspaniałe bardzo mi się podobało ich operowanie wibracją, że ta początkowa melodia skrzypiec, ona była tak bardzo surowa, wręcz taka archaiczno-ludowa. A tam gdzie przychodzą momenty, bo ja nie widzę dokładnie numerków, dlatego tak mało o numerkach mówię, szósty numer, nagle włączyło się ciepło i oni zaczęli wibrować i to było w ogóle wspaniałe kulminacja to tak jak z Wojtkiem, że w ogóle wspaniała ta ósemka była, chociaż akurat trójka, ja myślałem, że już bardziej nie można, a potem numer trzeci, oni zagrali jeszcze bardziej tak, że w ogóle horyzont mieliśmy szerszy niż najszerszy widnokrąg zarejestrowania. I w trójce podobało mi się, właśnie podobała mi się ta bardzo taka trudna zresztą część między 3 a sześć. I tam było na maksa selektywnie w ogóle pokazane cała ta siatka fakturalna. Tego żaden kwartet wcześniej... A jednocześnie tak ad libitum. Tak. Było słychać po prostu że każdy głos i się taka siatka fajna, rytmiczna zrobiła. To w ogóle niesamowite było. I przez to było więcej napięcia. Zjawiskowe to. Może mi się mniej podobało to, że ten trzeci numer, mój ulubiony do teraz, mm -hmm. wciąż jeszcze, ten początkową melodię nie grał tak y, surowiej... No tak, był liryczny. Tak, jak na numer tak? jeden, tylko była hmm. liryczna. Natomiast numer dwa, jakby moim zdaniem ten kwartet grał szybciej niż Janaczek zapisał. Ale to już pomijam to, czy w szybciej, czy wolniej. Moim zdaniem to jest najbardziej refleksyjna część odpowiadająca w wolnej części klasycznemu kwartetowi. I oni tutaj tego nie zrobili. Jakbym słuchał całości, bo ja też patrzę, analizuję trochę... Od początku, jak oni opowieść Świetnie, przekazują, tak bo to, że słuchamy słuchamy pojedynczej mhm. części, kto tutaj fajnie sforca to, a tutaj to. Ale jednak ważne jest to, że słuchamy kwartetu Janaczka i jakiejś długiej opowieści historii. I tak pamiętam, że po prostu oni nie dają czasu na wytchnienie. I jakby cały czas jest w podobnym klimacie. Opowiadamy sobie historię. To jest trochę tak. Ja nie mówię, że to jest źle, <śmiech> tylko opowiadają sobie cały czas długą historię i jakby napotykają różne rzeczy w partyturze. Natomiast pierwszy i trzeci kwartet dla mnie to są od samego początku jedyne kwartety, które jakby grają z takim bardzo ważnym, w sensie dla mnie ważnym, zrozumieniem partytury i stworzeniem fajnej narracji jakby. Punktów ciężkości na mapie nam znajdują też. Zatem u nas dzisiaj na miejscu trzecim, żeby nie powiedzieć, że rezygnujemy z jakiegoś nagrania, ale po prostu w dzisiejszym naszym spotkaniu na miejscu trzecim znajdzie się nagranie, numer? Znaczy ja tutaj nie ukrywam, że ta trzecia część była w wykonaniu dwójki najsłabsza z całego przebiegu, ale no jakby będąc w zgodzie ze swoją oceną tego co się wydarzyło wcześniej to tą dwójkę jednak promowałem wyżej, więc dla mnie numerem trzy jest numer jeden. Mhm. Marek rezygnuje z jedynki. Panowie. Dwa. Mm -hmm. Wojtku? Dwa. Mm -hmm. No i wypada, że Wojtek decyduje. Po raz kolejny. Rezygnujemy. Nie, przepraszam, na miejscu trzecim u nas ja. e, nagranie numer dwa. O, żeby było w, tak pozytywnie. Ale pierwszy raz nie schodzimy tak po kolei z góry, nie mm. Sześć, pięć, cztery. No, Teraz tak jest dwa. Kto ukrywał się pod dwójką? Ja nie mam bladego pojęcia. Ja też nie mam. Pojęcia. Kwartet, y, który istnieje, o bardzo proszę, 30 lat. Czy no, jak na kwartet, tak? Całkiem sporo. Tak. Zupełnie nieźle, prawda? Mhm. Nagranie y, powstało w styczniu 2008 roku w Waldenburg, wytwórnia Alfa Rok 2008. To jest y, francuski kwartet Diotima. Hmm. O, który y, nagrał oba kwartety y, Laosza Janaczka a ten drugi nagrał w dwóch wersjach nawet y, z altówką Miłosną także są dwie wersje, można sobie porównać bo tam Janaczek umieścił na początku taki właśnie tak, tak. Mm -hmm. to jest y, nasza dwójka, czyli miejsce trzecie jesteśmy w finale, ostatnia część pierwszego kwartetu i dwie interpretacje poproszę o nagranie numer jeden Thank you. Finał, czwarta część pierwszego kwartetu smyczkowego sonata krojcerowska Leosza Janaczka w naszym nagraniu numer jeden i ten sam fragment w interpretacji numer trzy. taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Czwarta część pierwszego kwartetu smyczkowego. Sonata krojcerowska, Leosza Janaczka w dwóch interpretacjach. Trójka przed momentem, wcześniej jedynka. Panowie, wiecie już wszystko. Ostatnie wrażenia, refleksje i wybieramy. Marcinie. Przechlapamy. Przechlapamy? Myślałem, bo, że powiesz bo, bo, piękna muzyka, piękna wspaniałe muzyka. interpretacje, genialnie jest w trybunale, a ty mówisz na zakończenie, ja mówię że jest panę, że wybór ciężki. Grają przepięknie oba, oba kwartety. W ogóle ta jedynka to objawienie w tych ostatnich dwóch jak Nie zwróciłem wcześniej uwagi na to. Teraz jednak już przy czwartej części, to staram się zrozumieć kontekst mhm. z poprzednimi częściami. Bo jakby, no tutaj do czego się przewiść. Jeden i drugi kwartet gra genialnie. Ja przyznaję przez to, że sam gram w kwartecie na drugich skrzypcach i pamiętam po prostu, że nie spałem po nocach przez tą partię tutaj, bo to okay, koniec świata, cyrk już. Mam wrażenie, że to są dwa o tyle różne kwartety, że ten pierwszy, będę strzelać teraz, mhm. ale wydaje mi się, że ten pierwszy jest młodym kwartetem, który idzie na... Nie chcę powiedzieć, bo to ba może bardzo źle zabrzmi. Ale efekt, ja, ja wszystko notuję. Więcej, szybciej, mocniej. Tak. Mhm. I że kończymy kwartet. Tak szukam mhm. koncepcji takiej, że po prostu pościskaliśmy się, pościskaliśmy przez trzy części i nagle jest po prostu łop, wyładowanie. A ten drugi kwartet jest znacznie bardziej dojrzały i oni przez pewien czas jeszcze są w tamtym świecie. I nawet to stopniowanie tych szalonych, 32 w drugich skrzypcach, to że za, na początku one jeszcze nie były takie, że już wygraliśmy tylko było takie, że już, już prawie, ale jeszcze nie i wracamy i dopiero to drugie podejście jest tym totalnym wybuchem jakimś w ogóle, nie wiem. Ujął mnie w trójce, czwórka, w sensie koniec, mm -hmm. koniec jak numer trzy zagrał, że nie wiem, jakaś taka, wszystko tam zmiksowane było i żal, i nostalgia jakaś i myślenie harmoniami było niesamowite mm -hmm. w trzecim. Nie no, chcemy ci jakoś pomóc, bo widzę, że rzeczywiście jesteś ja jestem, troszeczkę tak. roztrzęsiony i, i y, Wojtku tak jest spokojne. Ja jestem spokojny, ale zafascynowany tym, co tutaj się wydarzyło. No przez... Dziękujemy Janaczkowi, oczywiście. Bardzo piękna muzyka. Tak, absolutnie wyjątkowa. Dla mnie jest tak, że od drugiej, a właściwie od trzeciej już na pewno części nasze wykonanie numer jeden po prostu jest bardzo, bardzo wyraziste. Takie wręcz kubistycznie przerysowane. Ja bym to porównał, tak nie wiem, Patrycja Kopaczyńska gra na skrzypcach, tak, że tam wszystko jest bardzo wyraziste i akurat w tej muzyce do mnie to, to przemawia też z powodów takich merytorycznych nawet powiedziałbym, bo naprawdę to jest na granicy po prostu możliwości wykonawczych. Żałowałem, że w trójce, która w całości mi się bardzo podobała w tej części, koda tego finału była aż tak chaotyczna. Pewnie to był ich świadomy zamysł, ale to już było tak szybkie tempo i tam jest tak gęsta partytura i polirytmia i nakładające się te podziały, że przestaje to być czytelne. Pewnie tak miało być. Ja czułem jakiś tam niedosyt. Tak samo jest taki tutaj numer szósty, jedna z kulminacji, która ma znamiona jakiegoś, jakiegoś liryzmu. A u nich e, ta fraza była też bardzo tak twardo, mocno podana. Ale jedynka czy trójka? W pierwszym wykonaniu numer szósty. Mhm. Mhm. Ale na przykład to chciałem powiedzieć, już w pierwszej części zauważyłem, że bardzo jest obecna w balansie w nagraniu violonchela. E, I tutaj mamy taki piękny maestoso. I ono zabrzmiało tak niebywale tubalnie i poważnie, bo po jest jakiś mrok taki wyzionął z, z tego nagrania nagle w tym miejscu. Coś wyjątkowego. Ale tak, obydwa wykonania świetne, trzecie zdaje się być bardziej dojrzałe. Ja stawiam na jedynkę. A, to a, a, a, już... Zanim Marek coś powiedział, Marku podsumowujemy i zamykamy Dobre. Ja uważam, że to jest fenomenalny finał jakby pokazujący maestry wykonawców Różnica jak dla mnie polega na tym, że jedynka pokazuje pełnię skali swojej możliwości a trójka mówi umiemy to co wy, ale robimy to inaczej i, i ta dojrzałość w trójce przemawia do mnie bardziej a zatem panowie, zwycięzcą dzisiejszego Trybunału jest nagranie numer? 3. 3. W sensie ja głosuję na trzy. Wiem, Marcin głosuje na trzy. Marek głosuje na trzy. Marek na trzy, Wojtek? A ja na jedynkę. 1. Na 1. Bardzo dziękuję, mamy werdykt. Przypominam, że na miejscu trzecim nasza dwójka, czyli Diotima Quartet, Alfa, rok 2008. Na miejscu drugim jedynka. Jakieś młode wilki. Moim zdaniem niekoniecznie. Ja bym stawiał na taki staż w okolicach 20 lat. Gry do. A co Marcin, na to tak kiwasz głową? Jesteś cały czas jeszcze... Nie, ja jestem... Ja, bo to jest bardzo względne poczucie młode wilki, bo dla mnie młody wilk to wciąż jeszcze jest taki, że... Sam się tak czujesz. Nie, no może dobra już. <laughs> Ale tak, jak Wojtek. 20 lat myślę gdzieś w tych okolicach mogą mieć. W sensie nie grania lat, 20, tylko 20 lat, tylko w kwartecie grania 20 lat. No dobrze, no muszę tutaj wylać kubeł zimnej wody na Was, ale Marek miał rację. W momencie nagrania to były młode wilki. To jest kwartet, który powstał w roku 81, czyli mają w tej chwili 45 lat. Tyle tylko, że nagranie powstało w 1988 roku, czyli na progu. W, w życiu bym się nie spodziewał, że to jest lat 80. Tak naprawdę na swoje działalności. W 1988 Deutsche Gramofon, rok 1989. Biznes rodzinny. Hagen. Lukas, pierwsze hmm. skrzypce, Hagen. Weronika, Altówka, Clemens na Wielonczeli i Rainer Schmidt na drugich skrzypcach. Jest także drugie nagranie, live, a właściwie pierwsze, ponieważ wcześniejsze z 1984 roku z Lock and House, ECM, rok 1985, bo z festiwalem w Lock and House są związani, ale ja wybrałem to klasyczne nagranie studyjne dla Deutsche Gramofon jest takim słabym zdjęciem na okładce. Że oni w czwórkę tak Tak, słyszą. brawo. To jest tak za, to nagranie. Tak, z takim <głos> powiedziałbym <głos> mało atrakcyjnym zdjęciem. Piękne <głos> nagranie. Ale to pokazuje, że e, zespół, który słynie z tych klasycznych wykonań Mozarta czy Beethovena właśnie podszedł w taki bardzo odważny sposób do tej materii mm -hmm. i to po prostu wyegzekwował w stu procentach. Wspaniale. Trójka, czyli nasze miejsce pierwsze. Mamy tu gadu-gadu, a no i tu jacyś wyrafinowani gracze. A to jest w ogóle niesamowite, bo ja tak podejrzewałem, przyznam się, że Hageni to ci właśnie co trzecie. Mm -hmm. Że numer trzeci. I nie wiem co mam wam powiedzieć teraz, bo jestem nieco zakłopotany. Marku, jakieś typy? Mm. Jeruzalem Quartet. Nie, nie, to już może nic nie mówcie. Ale <grym> <grym grym> <to> powiem tak. <grym> nie widzieliście żadnego podobieństwa, Zerknijcie do notatek, pomiędzy nagraniem numer 3 i numer 4. Marcin nawet powiedział, że to jest bardzo odległa para. Pamiętacie, kto okrywał się pod czwórką? Pod czwórką... Belcza. Nagranie z roku 2019. A to jest inne nagranie Bel Belczy. To jest nagranie z Paryża z 2001 roku. Na Wielonczeli alas Tate. Na altówce Krzysztof Chorzelski. Na skrzypcach Laura Samuel. Niestety, już nie żyjący. Tak, i na pierwszych skrzypcach Corina Belcia. To był wynik nagrody konkursu w Bordeaux w 1999 roku i nagranie, które zrealizowali dla wytwórni Zigzag Territoire. Cały czas dostępne w katalogu, ale także wytwórnia Alfa opublikowała to w boksie wszystkich innych nagrań. To jest Belcia Quartet, pierwsze nagranie z roku 2001, czyli absolutnie młode wilki. Wspaniałe nagranie. Świetnie. No nie myślę. Podszedłeś nas, Podszedłeś nas. Nie tak? mówiłem, że jestem niemiły, Marek wie <laughs> o tym, ale <laughs> was nie uprzedzałem. Ale <laughs> to ciekawe, że tak różne były te dwa nagrania. I 18 lat różnicy. Droga. Tak jest. Czyli tak, zmienia się wiolonczelista, lista, zmienia się drugi skrzypaczka drzwi. i mamy już inne brzmienie kwartetu. Oczywiście. Ale na tak młody zespół niesamowicie dojrzałe tak i wiecie. nieprawdopodobnie jakby takie zaplanowane podejście. No, nie ma tutaj żadnych przypadków. Tutaj nie ma tanich fajerwerków, wodotrysków, naprawdę. Zatem ile razy nagraliście do tej pory kwartet Janaczka? Myśmy jeszcze nie nagrali. No właśnie, no tak wiem, wiem o tym. No, a oni już dwa razy nagrali i wygrali dzisiejszy Trybunał. Panowie, bardzo Wam dziękuję za dziś. Wojciech Koprowski. Dziękuję serdecznie. Jak było? Przeżyłeś jakoś? Znakomicie. Marcina się nie pytam. Marcin y, Markowicz. A dlaczego nie? Nie, no dobrze, mów. Ja się bardzo dobrze tu czułem i cieszę się, że tak dużo mogłem sobie Janaczka posłuchać też. I Marek Czech. Dziękuję bardzo. To był płytowy Trybunał Dwójki. Jacek Haweluk. Do następnego razu. Autopromocja. W literackiej sjeście Płomienie Stanisława Brzozowskiego. Wizjoner polskiego modernizmu kreśli los intelektualisty rozdartego między ideałami a egzystencjalnym chaosem w burzliwych czasach przełomu wieków. Pan Bóg gniewa się strasznie. Kościołów nie uznają ani straszna rzecz w Boga nie wierzą. Zamiast Boga mówią ma być eter, a człowiek jest tylko gadającą małpą. Wiedziałem już, że stosuje się to do przyjaciół pana Michała. Nabrał on w moich oczach jeszcze bardziej fantastycznego uroku. Powiedź w interpretacji Krzysztofa Banaszyka na naszej antenie codziennie od poniedziałku do piątku o 13.50. Zapraszamy. Co jest kontekstem dla muzyki współczesnej? Pop, rock, muzyka Chopina, Lutosławskiego, Pendereckiego? Nowa Polska. W tej audycji słuchamy pod lupą muzyki najnowszej w najrozmaitszych jej przejawach. W każdy poniedziałek o 15.00 gorąco zapraszam Ewa Szczecińska. Autopromocja.